profesor Roman Byker z Uniwersytetu Mikołaja Koparnika w Toruniu. Witam serdecznie wszystkich. I dzisiaj weźmiemy się za temat, który powiem od razu zastrzegając się co do swojej kompletnej ignorancji i prosząc o jej wybaczenie. Będziemy rozmawiać o tym, jak to było z polskim komunizmem. Ja tego tematu unikałam jak ognia, zarówno tematu, jak i jego personifikacji, czy też emanacji w różnych dziedzinach życia. Jakoś mi się udawało, jak między kroplami deszczu, Prawie nie powiem, żeby bezboleśnie, ale z niewielkimi tylko ranami, kłutymi, ciętymi i szarpanymi, ale przecież zgodzi się pan profesor, że był to system, który na sztandarach miał wypisane od początku niebywale wprost szczytne hasła o wolności powszechnej, o szczęśliwości wszechobecnej na całym globie ziemskim. Po kolei te losy toczyły się polskich komunistów różnie, no zawsze w wielkiego brata, ale też, jeżeli chodzi o Rosję, to sprawdziło się powiedzenie, że rewolucje po pierwsze wybuchają, kiedy nikt nie patrzy, po drugie pożerają własne dzieci. A jak to w przypadku Polski? Czy rzeczywiście po pierwsze wybuchła ta rewolucja, może cisza, kiedy nikt nie patrzył, po drugie co z tymi dziećmi? Sądzę, że po prostu rewolucji w Polsce nie było. Było coś innego. Kilka milionów żołnierzy jeszcze wtedy nazywane niezwyciężoną Armii Czerwonej weszło na ziemię polskie i zaczęto wprowadzać zupełnie nowe porządki. Mówi pan o 17 września, panie profesorze. Myślę co? o 17 września. 1939 roku. O 44 i 45 roku. I tutaj sytuacja była jasna. Mamy po prostu do czynienia z czymś w rodzaju okupacji wojskowej, która później była zamieniana w rządy w pod względem formalnym niby autonomiczne czy nawet udające samodzielne państwo, w rzeczywistości, przynajmniej w początkowym okresie, były to rządy całkowicie podporządkowane Kremlow, jeżeli... To myśmy o tym mówili, panie profesorze, już raz w tym studiu, ta... a ja bym jeszcze chciała zacząć od początków, od źródeł, od lat 30. Albo, a, od, albo jeszcze wcześniej, tak zwanego probostwa w Wyszkowie, na gdzie... przykład, albo też od tego, o czym mało kto wie, że w wojnie polsko-bolszewickiej 1921 polscy komuniści stanęli po stronie Armii Czerwonej. Ja im tego osobiście nigdy Stanęli po stronie Armii Czerwonej i na tym, że probostwie w Wyszkowie stworzono tak zwany rząd tymczasowy, oczywiście rewolucyjny, oczywiście robotniczo-chłopski. Z tym, że trzeba pamiętać, że tych komunistów było kilkunastu i oni faktycznie nie mieli żadnego wpływu na to, co się wokół nich dzieje. Nawet zapewne na to, jakie warte kto wokół tego probostwa pełni. Wszyscy ci ludzie później ewakuowali się zwykle do Moskwy i tam też Czyli to było takie funkcje. jakby blade echo, takie gorsze wydanie Targowicy. Ale o ile Targowica była dokładnie motywowana pieniędzmi, to tutaj raczej o pieniądzach nie ma mowy. Tu chodziło o to, by stworzyć nowy komunistyczny świat, który będzie szczęśliwy, piękny i cudowny, a kwestia narodowa jest w tym momencie wtórna, bo jeżeli podbijemy też Niemcy, to podbijemy całą Europę, a wtedy świat będzie całkowicie jednolity, zbolszewizowany i dzięki temu będzie można zbudować świat bezklasowy i bez konfliktów narodowych. Tak państwa jeden wielki jako... komintern, czyli tak taka międzynarodowa wielka, Wówczas nie będzie w ogóle potrzeba mm -hmm. istnienia mm -hmm. państwa. Czy prawdą jest, że Lenin zakładał ten komintern za niemieckie pieniądze? I rewolucję wszczynał za niemieckie pieniądze. Dokładnie mówiąc, wszczynał rewolucję za niemieckie pieniądze, za ogromne miliony marek. I gdyby nie te miliony marek niemieckich, i gdyby nie ten specjalny przejazd Lenina przez terytorium Niemiec w zaplombowanym wagonie, to zapewne puczu zbrojnego bolszewików w Piotrogrodzie, w, białym, w, zimowym, pałacu. w zimowym Pałacu, by nie było. Bo był to klasyczny wojskowy zamach stanu. To nie była rewolucja w tym rozumieniu, jakim my najemy temu słowu. To było zbrojne przyjęcie władzy przez bojówki bardzo dobrze uzbrojone wobec nieudolności i niechęci do walki tych wszystkich, którzy wówczas byli pod bronią w Piotrogrodzie. Taki był rzeczywisty początek tzw. Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Nie było to nic wspólnego z masowym zrywem ludu itd. I gniewem e, powszechnym tego ludu, który zmiata to, wszystko. na To, co się terenie. działo i miało charakter rzeczywiście rewolucyjny w 1917 roku w Rosji, to żywiołowy ruch chłopski tych żołnierzy, którzy wracali do domu, gramiąc zresztą wszystko po, po, wojnie, po drodze, w czasie światowej. pierwszej wojny światowej, A, mhm. kiedy to jesienią, zimą 17 roku ci ludzie po prostu opuszczali masowo front, dezercja pełna. Dezercja masowa dezercja wojska i szli do siebie do domu. Nic dziwnego, że Leniny musiał natychmiast zawierać pokój z Niemcami po to, żeby w ogóle móc przetrwać, bo po prostu nie miał jakiegokolwiek wojska. Nie miał kim walczyć. No tak, Komuniści no ale to wtedy Polacy... jeszcze było, Panie Profesorze, że tylko skończę temat sowiecki, już, już sowiecki, właściwie komunizmu wojennego jeszcze przecież, takiego wczesnego, leninosko-trockistowskiego, komunizmu wczesnego, że przy takim carze no, ryba psuje się od głowy przy takim carze, który właśnie w czasie, kiedy na froncie dzieją się rzeczy straszne, Japończycy, nie Japończycy, dezercje, nie dezercje, to on zapisuje w pamiętniku. Jeździłem dzisiaj, pływaliśmy łódką z Alix i dziećmi po stawie. Był piękny dzień, świeciło słońce pluskały rybki, uważam ten dzień za bardzo dobrze spędzany. Tu nie chodzi tylko o słabość intelektualną cara i jego poziom nieodpowiedzialności. Znaczy on, on, on, znaczy on był intelektualista, on był, tylko on był jakiś... Całkowicie niezdolny do niezdol, decyzji po politycznych. Tak, on, był, on nie potrafił podjąć Natomiast decyzji. cesarstwo rosyjskie pod koniec, jeszcze przed abdykacją Mikołaja II, było po prostu całkowicie niesprawnym Państwem. Nic dziwnego, zregulowanym że, mechanizmem. Nie dziwnego, że rewolucja lutowa, ta rzeczywista, mogła się udać, jako że po prostu istniały już wszystkie przesłanki do tego, żeby mogła ludność się zbuntować przy bardzo dużej słabości państwa, ale to wczesną wiosną 17 roku. Bolszewicy zdobyli władzę, między innymi dzięki temu, że ta republika. Rosyjska nie potrafiła rozwiązać takich podstawowych problemów nurtujących ludność. A co z Polakami w aspekcie komunizmu? Polacy, ci, którzy żyli wówczas w Rosji, oczywiście w ogromnej mierze albo wracali do Polski, albo zostawali w Rosji, z tym, że najczęściej walczyli po stronie białych. Tylko nieliczne garstki tych, którzy już wcześniej przejawiali sympatie skrajnie radykalne, powiedzmy marksizujące, marksistowskie, przyłączyli się do bolszewików i tym samym uczestniczyli też w pochodzie Armii Czerwonej niosącą wyzwolenie społeczne, mówiąc tamtym językiem, do Polski. Z tym, że po zakończeniu działań wojennych komunistów polskich na terenie II Rzeczypospolitej było niesłychanie mało z naturalnych powodów. Któż po II wojnie światowej mógł się przyznawać do sympatii do Niemiec, no mało kto. Tak samo było po zakończonej po, wojnie po polsko-bolszewickiej. i po wojnie polsko tak jest. i jeszcze po tej rzezi, po 1938 roku nawet te nieliczne garstki komunistów zostały dosyć dokładnie wymordowane przez Stalina, szczególnie ci, którzy na wezwanie Stalina udali się na wschód. Ci, którzy akurat mieli szczęście i przebywali w polskich więzieniach, przetrwali. To no. oznacza, że 8-7 lat później, gdy Potrzebowano gwałtownie kadr dla komunistycznego państwa, tych ideowych komunistów było niesłychanie mało. Co robiono? Brano każdego, kto w ogóle zgadzał się współpracować z nową władzą. Czyli łapanka była. I to jest bardzo dobre określenie na to, co się działo przy zaciąganiu członków do Polskiej Partii Robotniczej. PPR stał się milionową partią, przede wszystkim na zasadzie takiej, kto pierwszy złapie członka partii – PPR czy PPS. Tak to się odbywało na poziomie zwykle fabryk. Na wsi odbywało się to trochę mniej subtelnie, ale też odbywał się masowy zaciąg. Ale proszę zauważyć, że pomimo tego zaciągu mamy do czynienia faktycznie tylko z milionem ludzi, którzy zapisali się do PPR-u. Cała reszta wolała na przykład zapisywać się do PSL-u, tego Mikołajczykowskiego, i też zapisało się około milion ludzi, chociaż było to o wiele mniej bezpieczne, nie tylko dla zdrowia, ale też i często dla życia, niż zapisywanie się do PPR-u. PPR, czyli PPR Polska Partia Robotnicza. Tak, niestety trzeba to teraz wyjaśniać. No, trzeba w wszystko chwili. wyjaśniać, po, a PSL, Polskie Mikołaj, czy Polskie, dobro, Polskie pochodzące, że tak powiem, takie namaszczone przez, przed, przez, przez, przez Mikołajczyka. Mikołajczyka, przedtem przez Wincentego Witosa. Witosa. To spowodowało tak, sytuacja początkowa, że we władzach PZPR-owskich Polskiej Zjednoczonej Czyli Partii tego, Robotniczej wyrosło, w roku. po w roku z PPR-u PPR mechanicznego włączenia tych wszystkich ludzi z PPS-u, którzy, którzy uważali, że można jako tako podporządkowywać się ludziom z PPR-u, bo PPS w ramach tych nowych władz PZPR-owskich już nie miał żadnej możliwości samodzielności działania. Jeżeli tak, to już na samym początku, odwrotnie niż w Czechosłowacji, inaczej niż w Jugosławii oraz na Węgrzech, no, na które Węgrzech w ogóle miały jeszcze inną inaczej, historię mamy do czynienia z ogromną mniejszością takich ideowych komunistów w ramach partii, która była nazywana komunistyczną. Stalin, można powiedzieć, zadbał o to, żeby jak najmniej było ideowców. Oznaczało to, że mamy do czynienia z ogromną rzeszą konformistów, ludzi, którzy szli do tej partii. Cyników. Rozmaitych ludzi, którzy z różnych powodów szli do tej partii, ale też ludzi, którzy uważali, że jest szansa nie tylko na karierę, ale też i na zrobienie czegoś dobrego dla swojego lokalnego środowiska. Nie chodziło o żadne wielkie idee, ale jak się było w PZPR-ze, to coś dla swoich najbliższych środowisk 20 km można było kwadratowych, rozumiem. Czyli po prostu taki pragmatyzm, ale ze znakiem plus. Tak, to nie był konforizm. Taki lokalny patriotyzm. Tak jest. Wyrachowanie, Wyrachowanie ale, ale dla, dobra, dla, dobra, dla dobra swoich. Tak. Mhm. Są, że Oczywiście nie mówię, że takich była większość i że tylko oni byli w pzp że bo byli różni ludzie w PZPR-ze. Z tym, że nie można powiedzieć, że byli tylko komuniści, czy że byli tylko konformiści, bo byli też tacy pozytywni pragmatycy. Trudno określić ich proporcje. Cezurą mm, właściwie w życiu politycznym, ideowym, no i społecznym, wskutek tego oczywiście w Polsce jest powojenny jest rok 56. Nawet nie ten szok powszechny, którego no, moje pokolenie już nie potrafi zrozumieć pań, pańskie, pewnie też sobie nie, pan też sobie nie wyobraża, a już nie mówię o młodszych, jak można stać na placu i szlochać po śmierci Stalina, który wymordował nam powiedzmy cztery osoby z najbliższej rodziny a, oraz pięć y, mieszkań sąsiadów. A szlochano nie tylko w Związku Radzieckim, ale też masowo miliony ludzi Bo płakały 5 marca 1953 roku, kiedy wreszcie i to uznano za stosowne też, powiadomić świat, tak, że on dogorywał tam trzy dni na i, tej kanapie u siebie. nie mówiono o dogorywaniu tak, i braku opieki tak, lekarskiej, mówiono nas o śmierci. Mhm. I szlochały również mhm. wtedy miliony ludzi również i w Polsce. W gułagach szlochano. O tym trzeba pamiętać, że tutaj no, mamy to do czynienia z czymś, co nie jest związane bezpośrednio z ideologią komunistyczną, ale z pewnym wizerunkiem ojca, który zapewniał poczucie bezpieczeństwa. No w to dość jest... przewrotny sposób je zapewniał, panie profesorze. Ja bym tego mi chodzi, mi chodzi nie, nie o rzeczywiste nie fakty, nie o miliony tak ludzi nie. w łagrach i wymordowane. Mi chodzi o.. Poczucie świadomości, jak ludzie postrzegali świat. Tak wówczas postrzegano. Nie chodzi mi o klasyczny marksizm, leninizm. Chodzi o takie zorientowanie się w świecie, jakie są słupy milowe tak, tak, tego jakiś, świata. Ten, jakiś punkt odniesienia, do I którego ten punkt się odniesienia nagle mm. znikną i zaczyna się poczucie chaosu. Nie wiadomo, co będzie dalej. Szlochano nie nad śmiercią bestialskiego wodza, szlochano nad swoją własną przyszłością, bo nagle stracono punkt oparcia. Mm, mm, I dlatego też szlochano. A trzy lata później. Właśnie przez te trzy lata nagle, działy się różne rzeczy, już mówiliśmy o tym i jeszcze go nie będziemy mówić. Nastąpiło coś, co gdzie indziej właściwie nie wystąpiło. No z wyjątkiem Węgier. Masowo ludzie powiedzieli dość. My mamy dość tego, co wówczas nazywano nierównoprawnym traktowaniem relacji polsko-radzieckich. Oczywiście chodziło w tym języku o tym, żeby Związek Radziecki przestał nas wykorzystywać. Chodziło o to, żebyśmy my też mieli jakieś prawo głosu. Tylko trzeba pamiętać, że w 1956 roku Polacy to nie byli dojrzałymi, świadomymi obywatelami. Polacy mieli w pamięci, jakby w tyle głowy, to co się stało w Warszawie, osiem lat wcześniej. W związku z tym robiono wszystko, żeby nie doszło do wybuchu zbrojnej rewolucji. Bo to, co się działo osiem lat wcześniej, zaważyło na tym, że te wydarzenia w Polsce przebiegły zupełnie inaczej niż na Węgrzech. Jeżeli tak, to uwierzono Gomułce. Gomułka wiedział, że musi dojść do porozumienia z tą całą nową ekipą, przede wszystkim z Chruszczowem. Takie tajne porozumienie co on będzie robił i jak będzie lojalny, Zawar? co wcale nie oznaczało, że on wyznawał marksizm leninizm tak doszczętnie, dogłębnie, chociaż był ideowym komunistą, on po prostu wiedział, jakie są realia geopolityczne. On już grał, tak samo jak później na Węgrzech grał Janusz Kadar. Jeżeli tak, to mamy do czynienia oczywiście z dużą masą ludzi, którzy wierzyli w marksizm leninizm, ale to wcale nie oznacza, że to wszystko już funkcjonowało według tego poprzedniego, ideowego zapału z lat 50., że my zbudujemy nowy, wspaniały świat. Ta pryszczata młodzież z 50. roku, która chciała burzyć stary świat i budować nowy, teraz mówi sobie wyraźnie, ta sama, już trochę dojrzała bardziej, że my, Chcemy samemu decydować o tym, co się będzie u nas działo. W związku z tym, raczej do tego całego pokolenia po październiku 1956 roku stosuje się bardziej zasada Wojciecha Munarskiego: róbmy swoje, nie oglądajmy się naokoło, tylko postępujmy tak, jakby tego naszego wielkiego brata. Nie było. To oznacza zupełnie inny pomysł na życie codzienne i na sposób postępowania w kwestiach ogólnych Już nie ma mowy o tym, żeby przymuszać do kolektywizacji. No właśnie, to się udało Gomułce przewalczyć, że nie będzie kołchozów w Polsce, ale jeszcze na sekundę wrócę do tego 56 roku. Kadar i Gomułka byli jakby w różnych położeniach, ponieważ Gomułka w pewnym sensie stał w cieniu trumny, w której wrócił Bierut, ale wrócił z Moskwy w tej trumnie, a Kadar stał w cieniu szubienicy Imrena. To jest zasadnicza różnica między zarówno traktowaniem przez tyrana tych dwóch narodów i dwóch państw. W dodatku Bolesław Bierut normalnie zmarł na zapalenie płuc, tak jak to wynika z wielu rozmaitych dokumentów, a Imre Nodzi stał na czele antysowieckiego powstania. A, a Bierut, powiedzmy, jeszcze był agentem sowieckim. Tak. Ważniejsze jest co innego. Otóż Gomułka pomimo dążenia do tego, żeby Polska miała dosyć duży dystans i potrafiła różne rzeczy samodzielnie robić, to jednak uzyskał mniejszy zakres samodzielności niż Janusz Kadar, który przeprowadził dosyć udane reformy gospodarcze dosyć powolne, które spowodowały, że Węgry z tym swoim gulaszowym socjalizmem miały stosunkowo dobre zaopatrzenie przez cały okres realnego socjalizmu. Oczywiście już po reformach Kadara, ale Kadar musiał walczyć, błagać, dbać o uzyskanie zaufania Węgrów. Ten zdrajca narodu węgierskiego wiedział, że on nie ma innego wyjścia. Gomułka, którego z samochodem noszono po ulicach Warszawy, miał olbrzymie poparcie społeczne. To poparcie społeczne uważał za coś niewyczerpanego, co mu zawsze będzie procentowało. Zmarnował to przez 14 lat. Pogrzebał ostatecznie w grudniu 70. roku i w związku z tym no, ale już miał, miał przy o wiele, wtedy o wiele generała też... Jaruzelskiego, to... Generał, Generał Jaruzelski wykonywał posłusznie polecenia osób o wiele potężniejszych no, od siebie. Się. Wtedy, w grudniu 70 roku, doszło do czegoś, co warto porządnie opisać w podręcznikach historii, bo historycy już to porządnie opisali w poszczególnych monografiach. Ważniejsze jest co innego, że zarówno Epoka Gomułki, jak i Gierka, charakteryzuje się dosyć dużym i powiększającym się dystansem do tego, co nazywa się myśleniem komunistycznym. Nawet wysocy funkcjonariusze komunistycznej partii pod koniec epoki gierkowskiej wcale nie mówili między sobą językiem nowomowy, znaczna większość tej trzy-milionowej armii członków PZPR pod koniec lat 70. nie tylko praktykowała, ale też i wypełniała wszystkie elementarne obowiązki religijne. Mamy tu do czynienia z czymś, co w kościele katolickim w Polsce nazywało się dziećmi zenonowymi, od celnika Zenona, który nocą, jako funkcjonariusz Imperium Carskiego, przychodził do Jezusa. I tym samym, jeżeli mówimy o tym, iż Wszyscy członkowie PZPR to byli komuniści, albo że rządzili nami komuniści, to zapominamy o tego typu faktach, świadczących o tym, że obraz PRL-owskich funkcjonariuszy wcale nie może być taki jednoznaczny. Rozmawiałam z profesorem Romanem Bykerem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a za chwilę inny gość, inny temat. Uwaga miłośnicy i badacze historii! Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Radio oraz Telewizja Polska ogłaszają konkurs na książkę historyczną roku o nagrodę imienia wybitnego badacza naszych dziejów Oskara Haleckiego. Nagrody w tym pieniężne, przyznawane będą przez jury a także czytelników w dwóch kategoriach – naukowej oraz popularno-naukowej, a także w dwóch obszarach tematycznych – dziejów Polski i Polaków w okresie PRL i historii Polski XX wieku. Zgłoszenia należy przesyłać wraz z trzema egzemplarzami książki do 5 maja pod adres Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiego Radia, IPN oraz Telewizji Polskiej. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 sierpnia. Profesor Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu warmińsko mazowskiego w Olsztynie. Pan profesor jest historykiem, politologiem, badaczem dziejów zarówno wojskowości, jak i ekonomii II Rzeczypospolitej. I o tym właśnie dzisiaj pomówimy, ponieważ pan profesor jest długoletnim badaczem tych właśnie zagadnień, ma przed sobą interesującą książkę, o której zaraz powie a ja tylko chciałam przypomnieć, że II Rzeczypospolita powstała po końcu I wojny światowej w 18 roku. Jesteśmy świeżo formującym się państwem po ponad 120 latach nieistnienia na mapie świata. Do tego stopnia nieistnienia, że jak powiedział mi w tym samym studiu profesor Odziemkowski w roku 1919, kiedy zaczęła się wojna polsko-bolszewicka, państwa zachodnie w ogóle nie pamiętały o istnieniu Polski i nie wiedziały, jak traktować Polskę, jak ją usytuować i jak się do niej odnosić. Może to nie było aż tak, ale w każdym razie powstaje nowe państwo. Trzeba je scalić z trzech różnych kawałków, w których przez lata działy się różne rzeczy. Trzeba gospodarkę ujednolicić, bo też zapewne była różna. Były różne języki nauczania, były różne wyznania, były różne modus operandi wobec obywateli posłusznych i nieposłusznych. Jak to się udawało zrobić? Przede wszystkim w aspekcie gospodarki bo on chyba kładzie podwaliny pod możliwość działania, prawda? W 1918 roku, powiedziałbym troszeczkę inaczej, wiadomo było, że polskie państwo istnieje i była zgoda wielkich mocarstw na istnienie takowego państwa, zwłaszcza w świetle działalności Naczelnego Komitetu Narodowego, naczelne, którego stał Roman Dmowski, natomiast faktycznie absolutnie nie było jasności, gdzie to państwo się znajduje i gdzie znajdują się jego granice. To jest olbrzymi temat i nie jesteśmy w stanie nie w tak krótkiej rozmowie profesorze. omówić go, jak to państwo powstawało, jak przebiegały procesy scalania. Natomiast, jeżeli mamy mówić o przemyśle, o wysiłku w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej, zmierzającym do wzmocnienia polskiego potencjału obronnego, to warto powiedzieć, że w w roku 1918, a więcej, nawet później, bo w okresie wojny polsko-bolszewickiej w zasadzie Polska nie miała przemysłu na przykład wojennego, prawda, który produkowałby sprzęt i uzbrojenie dla walczącej armii. No mhm. bo te przemysły były w państwach zaborców. I ja tego, mówię o ziemiach, trzeba, które weszły w skład by by odrodzającego zbrojono, się państwa tak, tak, polskiego. Ale zbroj... Było tam parę zbrojowni, których żadną miarą nie można nazwać zakładami przemysłowymi. Mhm. Polska bardzo prędko przekonała się, że bez stworzenia własnego potencjału właśnie w tym zakresie obronnego, jej byt może być zagrożony. Bardzo prędko, bo już w okresie wojny polsko-bolszewickiej okazało się, że transporty broni idące przez Czechosłowację mogą być zatrzymywane przez strajkujących czeskich kolejarzy, że wyładowujące się w Gdańsku statki z bronią być ten wyładunek może być sparaliżowany przez strajk dokerów. No a armia walczy, potrzebuje broni, potrzebuje amunicji, prawda? Jak żołnierz nie ma czym strzelać, no to będzie uciekał, prawda? I bardzo prędko podjęto decyzję z jednej strony o budowie podstaw przemysłu wojennego, z drugiej tak strategiczne decyzje gabinet Wincentego Witosa o budowie portów w Gdyni, prawda? bo to jest rok 1920. Już Ale to wypadł, wykonał to yy, Eugeniusz yy, ta... Kwiatkowski, minister i yy, jemu za to chwała. Yy, yy, tak, choć nie zgodziłbym się, że tylko Kwiatkowskiemu należy przypisać tutaj tą palmę. Pierwszeństwa tam, armia ludzi, prawda? Choć oczywiście Kwiatkowski raz w okresie, kiedy był ministrem przemysłu i handlu, 26-30, a drugim razem, gdy był wicepremierem i ministrem skarbu od jesieni 35 roku, także oczywiście wniósł bardzo wiele do budowy i rozwoju idei portów Gdyni. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na ostatnie lata przed wybuchem wojny. Moment śmierci Marszałka Piłsudskiego nie tylko w dziejach politycznych państwa polskiego stanowi bardzo wyraźną cezurę. Prawda? 12 maja Polska następnego dnia budzi się jakby inna. Odpowiedzialność za państwo, za to, co się z nim dzieje, przejmuje zgodnie z konstytucją grono osób, w tym prezydent Rzeczpospolitej, premier, którym w tym momencie jest Walery Sławek. Zresztą zaraz, później, zaraz niedługo potem dochodzi do dekompozycji obozu sanacyjnego i premier Walery Sławek jest wyeliminowany prawda, z tej czołowej grupy polityków. Ale w tym momencie jest bardzo istotnym politykiem, bowiem stoi na czele rządu jest przewodniczącym bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, więc podstawowej partii politycznej, mającej większość w Sejmie, no i jest prezesem Związku Legionistów Polskich, prawda, tegoż zaplecza politycznego, albo inaczej ujmując grupy osób, która legitymizuje piłsudczyków dzierżących władzę i mm -hmm, rzeczy w I trzecią osobą o kluczowym znaczeniu, choć formalnie rzecz biorąc posiadających mniejsze prerogatywy, ale nieformalne, olbrzymie jest Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i tym Generalnym inspektor zostaje Edward Rydz-Śmigły, wybrany przez właśnie obu wspomnianych przeze mnie polityków dlatego, iż wydawał się bardziej merytorycznym niż politycznym generałem. Bardzo prędko Rydz-Śmigły wykazał jednak swoje aspiracje polityczne i zaczął odgrywać w Polsce bardzo istotną rolę i chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę, że wojskowi w drugiej połowie lat 30 odgrywają kluczową rolę w bardzo wielu obszarach przygotowania państwa do nadchodzącej wojny. Rozpoczęto, zgodnie z myśleniem przedstawicieli armii, od rozpoznania. Przeprowadzono bardzo dokładne analizy, znów te analizy są dzisiaj dostępne w archiwach, sytuacji Polski na tle jej wielkich sąsiadów no i potencjalnych przeciwników. Jak wygląda wyposażenie polskiej armii i jej możliwości Wobec tych dwóch krajów. Jak wygląda polska sytuacja gospodarcza, jak wygląda polska sytuacja surowcowa, jak wygląda polskie rolnictwo. taki bilans jak wyglądają finanse Rzeczypospolitej. Obraz wyszedł smutny. Państwa te wyprzedzały Polskę od wielu lat, przygotowując się do przyszłych wojen agresywnych, należało podjąć próbę nadrobienia tego dystansu. A więc mamy rozpoznanie. W niedługi czas później, w parę miesięcy na początku w pierwszym i drugim kwartale 1936 roku przygotowano cały szereg decyzji. Rozszerzono kompetencje Generalnego Inspektora. Powołano Komitet Obrony Rzeczypospolitej, który miał być takim ciałem, który miał podejmować decyzje strategiczne. Czyli taki KOR powstał. Tak, dokładnie. W jego skład weszli przedstawiciele najwyższych władz, prezydent Premier wybrani ministrowie, generalny inspektor sił zbrojnych, który był zastępcą prezydenta Rzeczypospolitej. Z tym, że to ciało jakby z uwagi na, na cały szereg uwarunkowań, o tym teraz nie będę mówił, wybrało się tylko formalnie dwa razy. Przeważały robocze spotkania na zamku. Niestety na tych spotkaniach nie prowadzono formalnego protokołu, nie było stenografa. Gdyż były nieformalne. I nie mamy, mamy pamiętnikarskie, różnego rodzaju opisy. Natomiast do obsługi posiedzeń komitetu został powołany sekretariat, w skrócie Sekor. I na dzisiaj w archiwum, chociażby w Rembertowie, Centralnym Archiwum Wojskowym, znajdujemy olbrzymią ilość akt wytworzonych przez tą strukturę, która bardzo blisko współdziałała z wojskiem, zresztą sąsiadowała ze sztabem generalnym, nawet tak fizycznie. I w zasadzie tam pracowali wyłącznie oficerowie, w większości dyplomowani, z czym na czele sekretariatu stanął generał Tadeusz Malinowski, zastępca szefa sztabu głównego generała Stachiewicza, jeden z bliskich oficerów marszałkowi, znaczy najpierw generałowi, potem marszałkowi Śmigłemu i rozpoczął się proces takiego, jak to mówił Ryd Śmigły, podciągania Polski w, zwierz, w bardzo wielu dziedzinach w zakresie surowców mamy nową politykę surowcową, bardzo ciekawą inicjatywę zmierzającą do zapewnienia gospodarce polskiej surowców tych, których na polskim terytorium brakuje, bądź podjęcia działań, aby te surowce na terenie Polski zlokalizować. W ramach tej nowej polityki surowcowej mamy spojrzenie w zasadzie na większość obszarów świata, gdzie można było pozyskać właśnie istotne z polskiego punktu widzenia surowce. Do tego Ministerstwo Spraw Zagranicznych tam Wiktor Tomier-Drymer odegrał bardzo istotną rolę jako szef Departamentu Konsularnego, dodano taką ideologię polityczną polegającą na tym, aby w ramach tej nowej polityki surowcowej, w szerszym niż do tej pory zakresie, wykorzystać Polonię, wzmacniać Polonię w krajach i osiedlenia, budować tam banki, także przy, przy wykorzystaniu kapitału państwowego, wzmocnić Polonię, Polonia wzmocni, wzmocni państwo kraj. polskie. To bardzo ciekawa koncepcja, prawda? Poszukiwano surowców w Polsce, starano się na przykład poprzez budowę wielkich składów węgla na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego odciągnąć albo zmniejszyć niebezpieczeństwo grożące Polsce w działań wojennych na Śląsku no w bezpośrednie sąsiedztwo kopalń, co by wyłączyło je z produkcji. Zajęto się bardzo szeroko rolnictwem. Michał Wierusz-Kowalski został specjalnym podsekretarzem stanu w Ministerstwie właśnie Rolnictwa i Reform Rolnych, odpowiedzialnym za współpracę z wojskiem. Tutaj mamy cały szereg działań. Przykładowo no, polskie lotnictwo 1 września 1969 roku nie poniosło strat związanych z zaskoczeniem polskich dywizjonów w, na ich lotniskach bazowych. Dlaczego? Dlatego, że właśnie polskie eskadry zostały dosłownie w przeddzień wybuchu wojny przebazowane na lotniska polowe, w dużym stopniu wybudowane przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, jako właśnie takie lotniska operacyjne. Zbudowano, i to jest olbrzymia sprawa podstawy bardzo szybkiego rozwoju i funkcjonowania przemysłu wojennego. Przemysł generalnie dzielono na przemysł wojenny i przemysł ogólny. Biuro przemysłu wojennego funkcjonowało w strukturze Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pułkownik Witkowski stał na czele tego biura. Wymieniłem to nazwisko nie bez kozery, bo zaraz pojawi się nam jako jeden z animatorów działalności naukowców na rzecz właśnie bezpieczeństwa państwa. Przemysł wojenny to jest jedno z oczek w głowie przywódców Polski przed wojną. Mam tu na myśli oczywiście Eugonisza Kwiatkowskiego, mam tu na myśli Ignacego Mościckiego, ale i wojskowych. Mamy dwa plany. Plan czteroletni inwestycyjny, obejmujący lata 36-39 i sześcioletni modernizacji rozbudowy sił zbrojnych. W ramach tego pierwszego planu powstaje cała koncepcja Centralnego kręgu Przemysłowego, czyli cop Bardzo ciekawe są źródła finansowania, bo przecież Polska była krajem biednym. prawda? Ona się znajdowała na peryferiach Europy, sąsiadowała z mocarstwami jej nieprzyjaznymi. Nie za bardzo chciano Polsce dawać jakiekolwiek kredyty. W tej sytuacji zdobyto się na tak, na tak olbrzymi wysiłek. Z jednej strony były to, były to pieniądze budżetowe, z drugiej strony pożyczka z Francuzi w 1936 roku pożyczają Polsce 2 miliardy 600 milionów franków. Oczywiście jest to rozłożone na tak wiele lat, że tylko kilkanaście procent zdołano realnie wykorzystać. Następnie pieniądze pozabudżetowe, na przykład Fundusz Obrony Narodowej ponad miliard złotych. Cały szereg mniejszych funduszy, na przykład Fundusz Obrony Morskiej. Przecież z tych pieniędzy Fundusz Obrony Morskiej dał mniej więcej 10 milionów złotych, 9 tam z kawałkiem, za które wybudowano ORP Orzeł. Wszyscy słyszeli o ORP Orze, Oczywiście, prawda? Odyssey Odyssey? we wrześniu 1939 tak, roku. i a, film, a to, myśmy o tym to, mówili, A to jest okręt zbudowany ze składek społeczeństwa, nie z pieniędzy państwowych. Następny SEMP to już były pieniądze budżetowe. Więc to jest właśnie takie wsparcie przez spraw obronnych państwa, ale przejdźmy dalej, bo czasu mało, a, a tematów wiele kwestii motoryzacji. Przecież właśnie dopiero bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa kraju. Uzmysłowyło władzom państwowym, że na przykład niemieckie dywizje są wiele lepiej zmotoryzowane, że się posługują już trakcją samochodową, a my w dalszym ciągu na podwodach. Zapadły decyzje znacznego rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego i poza fabrykami w Ursusie, prawda, czy budowano fabryką w Lublinie, która nie rozpoczęła produkcji, ale była już znacznie zaawansowana, w Polsce wybudowano cały szereg montowni samochodów, montowni samochodów amerykańskich, niemieckich, właśnie po to, żeby zwiększyć możliwości mobilizacyjne. Tutaj bardzo ciekawe aspekty z transportem mi się tak kojarzą, rozwoju polskich, właśnie wspomnieliśmy o RP Orzeł, ale floty cywilnej. Ależ oczywiście Przecież to... szkoła w Tczewie... Powstała w 24 roku, w tym samym roku co Korpus ja, Ochrony Pogranicza, zakupiono wtedy przecież żaglowiec lwów Wów, zgadza wspaniały się. się bohaterów przez, przez, przez lata służył. I potem zadarł tak wspaniałych kapitanów, jak Konstanty Maciejewicz, jak właśnie Karol Borhard, jak paru jeszcze innych zapisanych złotańskich potrafił zainteresować no, olbrzymie rzesze ludzi. Problemat ale najpierw ekomorską. dostał dobrą szkołę pod żaglami. Do, ale, ale to od Mamerta Stankiewicza. Mamerta Stankiewicza nie Maciejewicza. Tak, tak, tak, napisał w paru wspaniałych książkach. Tak. No ale taka była... No, się, ale chciałbym że... powiedzieć, że bezpośrednio przed wybuchem wojny. Polska miała nie tylko połączenie, jeśli chodzi o tras Atlantyki z Ameryką, prawda? Batory i Piłsudski. Polish America Line. Ja mam w domu takie karty do gry. Dwie talie no, karty. No, w takim, takim wspaniałym statkiem oceanicznym. N N takim dziobem Najpewniej patrzymy. ktoś z Pani Praszczurów podróżował, który z tych tras Atlantyków może. i dostał taki suwenir. Ale warto na przykład wspomnieć o tym, może jakiś magistrant Instytutu Dziennikarstwa albo inne jednostki kończący swoją edukację przygotuje pracę magisterską o na przykład periodykach. Nie wiem czy pani wie, na statkach były wydawane gazety. Tam była drukarnia. No bo długo i, się płynęło. No, tak a i codziennie profesorze. ukazywała się gazeta. O tych gazetach na, do dzisiaj nie Mało bardzo cokolwiek wiadomo. wiemy. Tak, wiadomo, wiemy, że fascynujące. były. Tak, życie pokładowe. Tak, żeby je zanalizować przypadkowo Przypadkowo zgromadzonych tak. na, na paru pokładach ludzi. Bardzo e, interesujące. Tak, skaczemy po tematach, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o bardzo ciekawej instytucji, znów e, animowanej, w ewidentny sposób przy udziale wojska. Mianowicie w latach 30. został powołany do życia tymczasowy komitet doradczo-naukowy przy drugim, drugim wiec, wiceministrze spraw wojskowych, szef administracji armii. Straszny tytuł, ale istota jest genialna i prosta. Mianowicie zgromadzono grupę wybitnych naukowców z bardzo różnych ośrodków. Mam tu na myśli profesorów no takich jak profesor Wolfka, Janusz Groszkowski, Pożaryski, Huber, Smoleński, Wojciech Świętosławski. Wojciech Świętosławski był pierwszym szefem tegoż tymczasowego komitetu i cóż robią ci naukowcy? Oni mają za zadanie intelektualnie wesprzeć po prostu obronność Rzeczypospolitej. Badają projekty wysuwane przez wojsko, poddają własne pomysły, analizują rozwój zakładów przemysłowych, konsultują plany na przykład rozwoju centralnego okręgu przemysłowego, ale zajmują się także całym szeregiem konkretnych rozwiązań. No Przykładowo, dalmierz na blisko podczerwień, prawda? produkcja polskiego kauczuku pod nazwą Kerw Dębicy. Tu można by przykłady mnożyć i ludzie ci wnieśli ewidentny wkład w bezpieczeństwo państwa. No, chociażby profesor Groszkowski konstruował radiostacje, które były wykorzystywane przez polskie ambasady, odpowiednio zabezpieczone przed możliwością infiltracji ze strony służb innych. A propos państw. służb, panie profesorze, ja się z kolei dowiedziałam mhm. od innego gościa w tym studium, już chyba rok temu, że Japończycy od lat dwudziestych byli zafascynowani polską szkołą dekryptażu i do dzisiaj wykładają ją na swoich uczelniach i zapraszali naszych inżynierów, naszych znawców przez cały ten czas do siebie i właśnie polska szkoła Deszyfrażu, dekryptażu, która się sprawdziła także przecież w wojnie polsko-bolszewickiej, tam do dzisiaj jest wielkością, która... no zajmuje bardzo ważne miejsce w ich świadomości i w ich programie nauczania. To znaczy polskie rozwiązania fascynowały wiele krajów. Oczywiście Japończycy tutaj współpracowali z nami. Co więcej, warto powiedzieć, że w czasie wojny to się przełożyło chociażby na konkretne efekty w postaci współpracy właśnie przedstawiciel polskiego wywiadu z Japończykami, na przykład w Szwecji, prawda, i przerzucaniu ludzi. No zaraz, ale Japończycy byli po drugiej stronie, ale pomagali front i tak, myśmy z nimi ale, ale teoretycznie, teoretycznie walczyli. Teoretycznie tak, to bardzo nieliczni przedstawiciele polskiej armii, jak na przykład Witold Turbanowicz faktycznie realnie walczyli, ale to w późniejszym okresie wojny. Wspominaliśmy dzisiaj o Korpusie Ochrony Pogranicza. Warto pamiętać, że na przykład korpusem interesowano się nie tylko w krajach sąsiednich, ale na przykład w latach 30. przyjeżdżały tutaj misje na przykład belgijskie, żeby się zapoznać, jak my sobie z uszczelnianiem tej granicy z bolszewikami radzimy. I te doświadczenia nasze Więc były oni, wykorzystywane tak... Przed... Nie, oni chcieli poznać, jak to jest... Tak, jak to jest możliwe i, i przesłali tutaj takie grupy studyjne. Ślady tych kontaktów znów znajdujemy w naszych archiwach. Tego o czym mówimy z Panem już podczas trzeciego kolejnego spotkania wynika, że ten okres tych 20 lat dany Polsce po ponad stuleciu zaborów, a przed bardzo ciężkimi terminami, jakie, jakie stały się udziałem Polski, był niesłychanym rozwo okresem rozwoju, nie tylko w sferze kulturalnej, bo przecież wiadomo, że rozkwit wszelkich form literackich, teatralnych, mnóstwo aktorów, mnóstwo wybitnych animatorów i działaczy kultury polskiej właśnie zaistniał w tym, w tym czasie. Niestety, niestety wojna większość z nich też zmiażdżyła i też przejechała po nich gąsienicami czołgów, ale też i w dziedzinie nauki, w dziedzinie gospodarki, w dziedzinie budowania państwa, gdyby nie wojna, proszę powiedzieć, Chyba bylibyśmy inaczej postrzegani w innym miejscu naszego rozwoju i bylibyśmy innym państwem. Bez wątpienia bylibyśmy innym państwem. To znaczy, króciutko puentując to, co pani powiedziała, warto pamiętać o piętnastoletnim planie Eugeniusza Kwiatkowskiego, który zgłosił on do realizacji w, na początku 1938 roku. W perspektywie 15-lecia Polska miała zbliżyć się do poziomu rozwoju takich krajów europejskich jak Hiszpania czy Włochy. Gdyby nam się to udało, gdyby nam się to udało, stalibyśmy się normalnym europejskim krajem postrzegam dwudziestolecie międzywojenie jako pewnego rodzaju olbrzymią erupcję, erupcję sił intelektualnych, wysiłków, witalnych, witalnych Polaków, którzy we wspaniały sposób wykorzystali szansę funkcjonowania w narodowym państwie. I ta refleksja nabiera zwłaszcza aktualności, jeżeli popatrzymy na naszą dzisiejszą sytuację i dwudziestoletni czas mniej więcej, który mamy za sobą od przełomu 1989 roku, gdzie mamy teraz możliwość no, dość wyraźnego porównania, prawda, co to znaczy samorządnie i niezależnie podejmować cały szereg decyzji. Ja bym powiedział, że temat nabiera aktualności, gdy na przykład dzisiaj dostrzegamy no, znikomy wpływ, na przykład dzisiaj mówiliśmy o wojsku, prawda, znikomy wpływ wojska na przemysł wojenny czy szerzej na gospodarkę jako całość, bo dzisiejsze. Wielu zakładów przemysłu wojennego są stosunkowo smutne, one się w tej chwili dopiero odradzają, prawda? ale ile lat minęło od 1989 roku? Poddajmy to, pod Poddajmy to pod rozwagę tym, którzy mogliby tę sytuację zmienić. Dziękuję bardzo panie profesorze. Przypomnę, że gościem moim był profesor Marek Jabłonowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na dziś to wszystko proszę państwa. Do usłyszenia mówi państwu Olga Braniecka.